Scena trzecia. Mela, Hesia, Hanka. Zabierz trzewik. Cóż znów? I ty jesteś chora? Patrz, Mela, jak ta wygląda. Panicy się tylko zdaje. Ale... Ledwo się włóczysz. A teraz możesz iść. Hanka wychodzi. Hesia kręci głową. To nie dziwnego. Ja wiem, dlaczego ona taka zmieniona. Wiesz? Powiedz. Nie, Hesiu. To tajemnica. I nie wolno nic powiedzieć, przynajmniej do czasu. Jak chcesz, taka tam ma tajemnicę. No, no, daj łapę. Jak to, szasej? Andu, andu, gwiszczę. Hesiu, nie gwiszcz. Aha, ziemia się trzęsie, co? No, a teraz walca, moja brylantowa. Obejmuje ją, walcuję Dlaczego mnie tak ściskasz? Bo ja jestem mężczyzną. Ale ja nie mogę oddychać. Właśnie. A jak za kobietę, to tak o... przerzuca się na rękę Meli. Omdlewająco, omdlewająco. A potem w oczy, w oczy. Ja tak zawsze robię. Ty? Ja, powiadam ci. Studenty czerwienią się jak buraki co tobie nie wiem ale no to zagraj cichutko żeby mama nie przyszła ja nie mogę wpaść w tempo popycha melę do fortepianu walca mela gra cichutko hesia chce tańczyć robi pas śmieje się wpada w cake kłoka. mela cake kłoka. mela gra cichutko hesia skacze wchodzi zbyszko